Gdybym miał powiedzieć, jak to się stało, że kupiłem sobie omnibusy ze Spider-Manem z Epic Collection, to byłoby mi trudno e, wskazać jakiś taki jednoznaczny zestaw przyczyn. Prawdopodobnie <kluzny> najuczciwiej byłoby powiedzieć, że to po prostu był impuls. Tak długo przyglądałem im się, że w końcu stwierdziłem, że ej, dobra, nie? Stać mnie. E, to nie jest tak, że Spider-Man gdzieś tam był mi obcym bohaterem. Przez całe lata 90. czytałem go równo z Batmanem, chociaż przerwałem trochę wcześniej. Skończyłem na 75. numerze zmęczony kolejną ciągnącą się sagą. Po absolutnie okropnym i nudnym maksimum Carnage weszła saga z klonami i poczułem po prostu, że już wystarczy. To już nie jest dla mnie. <śmiech> Mniej więcej w tym samym okresie porzuciłem też X-Menów i w ogóle całą resztę Marvela i miałem bardzo długą przerwę. Tak naprawdę Marvelem zainteresowałem się ponownie dopiero dzięki temu, że młody e, wszedł w te klimaty. Młody sięgał po komiksy z Marvela, takie dla młodych czytelników. E, no i oczywiście Spider-Man filmowy. E, dosyć dobre odgrzanie franczyzy za pomocą Tomo Holanda nie zostało tutaj bez e, wpływu. I oczywiście całkiem niedawnych trzech Spider-Manów, których łowialiśmy e, no, ich z młodym w poprzednim odcinku. Nie jest to może kino wybitne, ani nawet szczególnie dobre, ale jest to na pewno kino odwołujące się do emocji. E, przyjrzałem się, przyjrzałem, pomacałem się trochę z tym i okazało się, że te cztery omnibusy wydane u nas dotąd to są rzeczy, które w Polsce w zasadzie były. W zasadzie dlatego, że no właśnie nie tylko. Pierwszy z nich to ostatnie łowy Cravena. Łowy, które były, e, wyższe w TM Semiku, były potem wznawiane w wkkm i jeszcze potem raz były wznawiane. Generalnie rzecz biorąc to jest dobra historia, tylko że ostatnie łowy Cravena to tak naprawdę jest tylko sześć e, zeszytów e, w tym tomie, a te epiki mają po kilkanaście, czasem po 20 zeszytów. I już pierwszy omnibus zatytułowany ostatnio łowy Cravena", daje nam bardzo dużo. Przede wszystkim daje nam rzeczy, których w tym semiku nie mieliśmy, a które dzieją się przed ślubem e, Petera Parkera z Mary Jane Watson. No więc poznajemy historię śmierci Nedalica, o której wiedzieliśmy. Dostajemy też solową, całkiem solidną przygodę Petera i Mary Jane w Pittsburghu tuż przed ślubem i wszystko co tam jest jest tego po prostu więcej. I rzeczywiście z tymi omnibusami jest tak, że dostajemy praktycznie rzecz biorąc dwa razy tyle albo więcej materiału. Z omnibusy Venom i Inferno wyglądają tutaj troszeczkę inaczej. To był ran Toda McFarlane'a, który jest tu prawie w całości. Tam dwie Historie jedna z Hulkiem i jedna z Prowlerem są umieszczone w ostatnim z czterech omawianych omnibusów, czyli w Kosmicznych Przygodach. A Dodatkowo jego run, jego scenariusze i historie z bezprzymiotnikowego Spider-Mana wyszły trochę wcześniej w zbiorczym tomie Spider-Man Todd McFarlane 2 czy 3 lata temu który idealnie wpisuje się zresztą w ideę tych omnibusów. Egmont tutaj zadbał o to, żeby był w tym samym formacie i w takim samym standardzie edytorskim, więc bardzo fajnie wszystko to do siebie pasuje. Rand McFarlane'a dostajemy w całości, ale to nie jest nic nowego, bo mieliśmy to w Polsce, ale dostajemy też dużo rzeczy, dlatego że te omnibusy to nie jest tylko The Amazing Spider-Man. To jest także sieć, to jest także spektakular. Dostajemy na przykład świetną historię o oddziale wściekłych psów, która w Polsce została pominięta. No i kiedy na przykład czyta się Kosmiczne Przygody, to okazuje się, że no myśmy dostali trochę z tych aktów zemsty. Jest cały ten motyw tam z... E, doświadczeniem doktora Lubicza i jest motyw z kosmiczną mocą i jest walka z magneto, ale tak naprawdę okazuje się, że przygód Spidermana w czasie aktu zemsty bądź właśnie tych w czasie, e, kiedy pojawił się Kapitan Universe, Kapitan Wszechświat <grym> w ogóle nazwy w Marvelu. A Trudno powiedzieć, czy bardziej mnie żenują, czy bardziej mnie śmieszą w niektórych momentach, no, ale też musimy mieć świadomość tego, że to są rzeczy z końca lat 80., z przełomu, prawda? Omnibusy, o których mówię, datują się od 76. do 90. roku wracając, okazuje się, że tych kosmicznych przygód było dwa razy tyle, jeżeli nie trzy razy tyle. Zresztą e, na przykład w historii, która w Polsce wyszła, e, dziejącej się w czasie Inferno, okazuje się, że z naszego wydania wyleciały dwie, czy trzy strony, które mm, no w zasadzie nie były konieczne do zrozumienia historii, ale z jakiegoś powodu e, nasi partnerzy szwedzcy nadzorcy z Kodemu postanowili opublikować to w taki, a nie inny sposób i nie bardzo widzę. Dlaczego? Bo zdarzało się, że e, cięto historię. Taki był na przykład przypadek w Batmanie, kiedy Lonely Place of Dying zostało opublikowane jako odrodzenie i opublikowano tam tylko poszywane fragmenty e, tych części, które pojawiły się w Batmanie, pomijając w ogóle to, co się ukazało w Tytanach i opowiadało historię Dicka Graysona, a druga historia została Poszatkowana i mocno skrócona, tak, żeby dopasować się do standardowej opowieści e, objętości zeszytu, tej 52-stronicowej. Natomiast tutaj no jest tego więcej, jest tego fajniej. Okazuje się, że Graviton, który w polskim wydaniu miał e, jedną stronę przygody, to miał tam całą swoją część i akty zemsty w takiej formie okazują się bardzo rozbudowane. Nadal no, oczywiście. Historia o tym, że Enigma dała Spider-Manowi w ogóle kosmiczną, nadludzką moc tylko po to, żeby rozwalił robota. Dobra, może bez spoilerów, jeżeli ktoś tego nie czytał 30 lat temu. Może to są... Nie oszukujmy się, to nie są omnibusy dla nastolatków, dla dwudziestolatków. To są omnibusy dla dorosłych ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby kupować tego typu wydania kolekcjonerskie. I Którzy muszą mieć w sobie trochę sentymentu. Widać czas, który upłynął od tamtej pory, ale akurat to jest o tyle dobry ran, że bardzo wiele scenariuszy napisał David Michelini, który przez dwa lata pracował z Toddem McFarlane'em. I to są komiksy, które scenariuszowo do dzisiaj bardzo dobrze się bronią jest tam oczywiście, no jest Marvel jest Spandex, są promienie z dupy no, no nie da się uniknąć tego w historiach o superbohaterach nie da się pewnego, pewnej dozy żenady e, wykorzenić z tego oczywiście to są czasy, kiedy jeszcze dopiero mm, kilka lat wcześniej ukazali się strażnicy ukazał się powrót ponocznego rycerza kiedy e, tak naprawdę amerykański mainstream superbohaterski uczył się tego że można zrobić coś na mroczno. Drugim końcem tego są wykwity Zaka Snydera w kinie DC, gdzie wszystko jest tak mroczne, że w zasadzie nie można dostrzec przez tę ciemność grama sensu. To jest moje osobiste zdanie. Wiem, że bardzo wiele osób lubi kino Zaka Snydera, ale cóż, znam też ludzi, którzy uważają, że Gwiezdne Wojny od Disneya są całkiem spoko. Także powiedzmy, nie są to rzeczy, o których Warto dyskutować. O guście warto dyskutować. O braku gustu absolutnie nie ma o czym mówić. Do tej pory mm, pojawiły się cztery omnibusy. E, ostatni łowy krajevena obejmujące okres 86-87 roku, potem Venom, gdzie pojawia się, no właśnie, pierwsze i drugie spotkanie z Venomem i. Parę fajnych innych rzeczy, jak chociażby właśnie oddział wściekłych psów z absolutnie przepięknymi okładkami rysowanymi przez Sienkiewicza, obejmuje okres do 1988. No i potem 89 w tomie Inferno, gdzie mamy bardzo, bardzo dużo znowu to Damek Jeżeli ktoś lubił to Damek a, a większość z nas lubiła to Damek to doceni szczególnie te dwa środkowe omnibusy. Todd Mcfarlane można o nim powiedzieć wiele, jeśli chodzi o warsztat, o, o jego umiejętności i trochę się podśmiewywać z nieco karykaturalnych mimik, ale trzeba przyznać, że to był facet, który zrewolucjonizował pewne rzeczy. Chociażby dlatego, że no, cóż był jednym z pierwszych takich wielkich twórców, którzy opierali się na legendzie twórcy, nie jechali na tym co zrobili, że postać Spider-Man, coś tam, Hulk i różne rzeczy, chociaż facet był bardzo zasłużony, ale grał też pod siebie. Sam fakt, że na przykład zrobił dwie prawie identyczne okładki miesiąc po miesiącu, jedną z czarnym, a drugą z czerwono niebieskim pająkiem. E to był taki pierwszy krok na drodze do tworzenia kultu i creator-owned series, które potem ziściły się kilka lat później raptem w imidżu. Także przyglądanie się temu, w jaki sposób to wszystko wyglądało, jak, jak okrzepł ten jego styl i, i jego marka, którą potem bardzo dobrze eksploatuje aż do dzisiaj, jest bardzo ciekawą rzeczą. Szczególnie, że no Spider-Man... To był dla niego dobry okres. Ślub z Mary Jane Watson, ich pierwsze miesiące, dni po ślubie kłopoty związane z Jonathanem Cesarem i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy. Poza tym przebogata galeria postaci, no bo nawet samych Superwatrów. Mamy tutaj i doktora Oktopusa, który jest klasyczną postacią dla Spidermana, klasycznym takim złoczyńcą. Sandman, Venom oczywiście, no którego <śmiech> nie da się pominąć. A, ale także współpraca z Kapitanem Ameryką, z Silver Sable, pojawia się Prowler, jest e, kilku takich antybohaterów bądź superłotrów mniej kolorowych jak chociażby Lis, który po prostu jest złodziejem albo całkiem śmiesznych takich jak Humbug e, więc jest to bardzo dobra rzecz e, ostatni e, omnibus obejmujący właśnie kosmiczne przygody, dopakowany jest annualami z spektakulara z webu i z <śmiech> amazinga. Jest tam także kilka innych krótkich historii. Solowa przygoda Sandmana, chociażby solowa przygoda, taka króciutka prowlera. To są wszystko rzeczy, które dają nam wgląd w to, jak wyglądał świat pająka, a jednocześnie są praktycznie kompletne, bo zbieranie materiału ze wszystkich trzech e, serii, które wtedy wychodziły, daje nam pełny ogląd tego, co się dzieje. Dodatkowo, no, mamy tam dodatkowe materiały, jak chociażby wspólna przygoda z Rosomakiem w Berlinie Wschodnim. Trochę dziwnie czyta się teraz to, mając świadomość, że kiedy ta historia została pierwsza opublikowana, to Berlin Wschodni nadal istniał. Nie chcę powiedzieć, że Berlin Wschodni nie istnieje, tylko nie jest już po prostu Berlinem Wschodnim, prawda? <śmiech> ta historia z Rosomakiem jest bardzo ważna, bo to właśnie w, w czasie niej ginie Ned Leeds e, reporter Daily Bugle, który był również pierwszym hobgoblinem. I na następnych stronach, historiach rozgrywających się tuż przed ślubem e, Petera Parkera z Mary Jane, między oświadczeniami a ich e, ślubem dowiadujemy się, jak to było naprawdę z Nedem Leedsem, jak to było naprawdę z hobgoblinem co w tym wszystkim robił MacKendale, jak gdzieś tam dla tego wszystkiego był zasłużony bądź niezasłużony Kingpin Cudzoziemiec i wiele innych postaci. Jest to ogromna masa materiału. Mnie się udało trochę fartem kupić je wszystkie, dlatego że te trzy nowsze są dostępne na rynku, natomiast z ostatnimi łowami Krayvena musiałem trochę pochodzić, bo. Nie było ich już na rynku pierwotnym. Na Allegro chodziły po prawie 200 zł, a to jednak jest, mimo wszystko, nie oszukujmy się, zaporowa cena, nawet jeżeli mówimy o 400-stronicowym komiksie. Ale udało mi się, słuchajcie, znaleźć jeden egzemplarz w Empiku w Gdańsku i warszawski Empik powiedział, że owszem, oni mogą mi to ściągnąć, nie ma problemu. I w ciągu tygodnia... Rzeczywiście e, dostarczyli mi go po cenie okładkowej, więc jakby sukces. <sukces> Jestem zwycięzcą. E, dla kogo to są rzeczy? To są rzeczy przede wszystkim dla fanów. To są rzeczy dla e, czytelników zaawansowanych, dlatego że to są bardzo stare rzeczy. Mówimy tu o komiksach, które mają po 35 lat. O komiksach, które na okładce mają znaczek 25 lat Spidermana i to trochę czuć. Jeżeli jest się casualem, jeżeli jest się takim niedzielnym fanem pająka w wydaniu Holanda, to część z tych rzeczy może do nas nie trafić. Dlatego, że no nie oszukujmy się też, tak naprawdę fani MCU, a fani komiksów Marvela to są troszeczkę dwie różne grupy. Fani MCU niekoniecznie komiksy czytają. Są po temu różne powody. Nie będę się tu pastwił nad nimi, bo to nie jest czas i miejsce. Znaczy tak, to jest czas i miejsce, oczywiście to jest moja audycja. Jeśli będę chciał, to będę pastwił się nad czym chcę, ale po prostu mi się teraz nie chce. Ale jest to też dobra rzecz, jeżeli na przykład macie młodą czytelniczkę albo młodego czytelnika Marvela w domu, i chcielibyście wprowadzić ich w najfajniejszy okres Spidermana, przynajmniej według mnie. Dlatego, że w ogóle lata 80. i 90. w komiksie amerykańskim wydaje mi się, że były takim szczytem. Możemy mówić o Złotej Erze, o całej reszcie, ale to wtedy pojawiały się najwspanialsze przygody, najwspanialsze historie się rozgrywały to wtedy e, dopiero trzeci czy czwarty raz te opowieści zjadały własny ogon. A poza tym po resetach e, trochę gdzieś tam ten gatunek odżył. E, wchodziły e, właśnie dekonstrukcje w stylu Mura i Millera. I to wszystko było wtedy... No, było takie trochę zleżałe, ale przynajmniej opłukane i sprawiało wrażenie świeżego. Jest bardzo dobre na start. Dla kogoś, kto e, chce poznać, zapoznać się, sprawdzić, jak to się kiedyś robiło, prawda? Więc jakby, no tak jak mówiłem wcześniej, to jest dla czytelnika zaangażowanego, zaawansowanego. To jest też oczywiście wydanie dla kolekcjonerów, którzy lubią mieć e, półki, które świetnie wyglądają na Instagramie. Te wydania z Marvela pasują do innych wydań z Marvela, które zdarza mi się widywać. Pasują do De Redevilli i paru innych rzeczy i będą robiły wrażenie. To są ogromne tomy i rzeczywiście w cenie w okolicach tam 120-150 zł. E, gwarte są te, tych pieniędzy, te wydania, bo dostajemy bardzo dużo materiału, którego wcześniej nie mieliśmy okazji przeczytać. Bardzo dużo materiału, którego nie wiem, czy słyszycie, ale... czekajcie, bo to zaskakujące, żeby akurat po mojej ulicy... Po mojej ulicy właśnie przed chwilą pod domem przejechała mi straż pożarna. To dzieje się bardzo rzadko, chociaż tydzień czy, czy dwa tygodnie temu rzeczywiście kawałek dalej w dół ulicy w jednym z domów zdarzył się pożar. Prawdopodobnie zapalił im się stary węglowy piec. A teraz co się dzieje? Nie wiem. Wczoraj dosyć mocno padało. No, 20 metrów od mojego domu czy tam 30 jest rzeka, ale nie zauważyłem, żeby jej stan podniósł się albo coś było innego. Inna sprawa, że 500 metrów w dół ulicy znajduje się takie osiedle, na które złośliwi mówią Titanic, dlatego że ono zawsze takie jest trochę podtopione na wiosnę, a ten maj jest taki bardzo wiosenny. Wracając do komiksów. Tak, to są rzeczy warte uwagi. Polecam to. Ja sam nie jestem przekonany, czy będę kontynuował kupowanie tej linii, dlatego, że następna jest zemsta z Złowieszczej Szóstki. Po pierwsze, historia ta jest bardzo długa i nieszczególnie fajna, a po drugie, rysuje ją Eric Larsen, którego kreska bardzo mi się nie podoba. Możemy dyskutować o różnych rzeczach, jeśli chodzi o Larsena. Wiem, że jest zdolnym twórcą. Doceniam jego umiejętności warsztatowe, kadrowanie, dynamikę, rozplanowywanie stron, ale jego styl graficzny, jego kreska absolutnie mi się nie podoba. Pamiętam, jak miałem te 14 czy ileś tam lat i przesiedliśmy się z Mary Jane Toda McFarlane'a na Mary Jane Erika Larsena i to był bardzo wielki cios e, ogromny cios <gryw> wiem to <gryw> brzmi śmiesznie ale obrazuje pewną różnicę w moim podejściu i spojrzeniu na to sposób w jaki kurde jedzie następny co tu się dzieje do diabła Wiecie co wygląda na to, że tam się faktycznie znowu coś pali. W związku z tym ja pozwolę sobie zakończyć ten odcinek, aż zobaczę co się dzieje. Polecam te wydania. jeśli będziecie mieli okazję je kupić, polecam. Nie wiem czy dokupywanie ostatnich łowów Cravena za prawie dwie stówy na rynku wtórnym jest dobrym pomysłem, ale jeżeli chwilę poczekacie, to szansa, że Egmont dodrukuje tego omnibusa jest bardzo duża i tak jak mówiłem, nie wiem, czy kupię zemstę złowieszczej szóstki być może nie, ale we wrześniu wznawiany, zostanie oryginalny omnibus z, z linii Epic z X-Menami Disassembled and Reborn czyli cała historia praktycznie dziejąca się w Outbacku po upadku mutantów to jest coś, na co czekam z utęsknieniem, bo zawsze chciałem to przeczytać a do tej pory jakoś się nie złożyło. A więc, cóż mogę powiedzieć? No, bawcie się dobrze, czytajcie komiksy. Pozdrawiam Was.